Rozdział 35. Wieczorem, kiedy serce ze złota zajęte było pozostawianiem mgławicy koński łeb kilka lat świetlnych za sobą, Zafot rozsiadł się w centrum dowodzenia pod Palemką i próbował za pomocą kilku uczciwych pangalaktycznych gardło grzmotów doprowadzić do formy swe mózgi. Ford i Trillian siedzieli w kącie i rozmawiali o życiu i wynikających stąd okolicznościach. Artur poszedł do łóżka, by zajrzeć do autostopem przez galaktykę. Myślał sobie, ponieważ muszę tu żyć, najlepiej będzie, jeśli czegoś dowiem się o miejscu, w którym się znalazłem. Natrafił na następujący zapis. Każda znacząca cywilizacja galaktyczna ma skłonność przechodzić przez trzy wyraźnie od siebie oddzielone etapy. Są to walka o życie dążenie do wiedzy i parcie ku wyrafinowaniu. Znane też jako fazy co, dlaczego i gdzie. Faza pierwsza charakteryzuje się pytaniem, co by tu zjeść. Druga pytaniem dlaczego jemy, a trzecia pytaniem, gdzie jest najlepsza kuchnia. Nie doczytał dalej, gdyż mrucząc ożyło radio pokładowe. Ziemiaku: Nie jesteś głodny, dzieciaku? Rozległ się głos za foda. Ech, no, w... coś bym może przegryzł, odpowiedział Artur. W porządku, synu. Trzymaj się mocno. Wpadniemy na małe co nieco do restauracji na końcu wszechświata. Koniec książki Douglasa Adamsa Autostopem przez galaktykę Przekład Paweł Wieczorek Tytuł oryginału The Hitchhiker's Guide to the Galaxy Copyright 2016 by Completely Unexpected Productions. Copyright for the Polish Translation by Paweł Wieczorek 2022. Czytał Maciej Więckowski. Realizacja akustyczna Julia Dzierżek.